Dzień dobry. Albo dobry wieczór, albo dobranoc. Drugi odcinek podcastu Święty Spokój. Produkt podcast. Nazwa Święty Spokój. Adres podcastświętyspokój.blogspot.com E-mail podcastświętyspokój gmail.com. No tak. To, co przed chwilą usłyszeliście, to było tak zwane promo, czyli taki dżingielek. Tak jak cały ten podcast, właściwie można to nazwać promo zastępcze. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy istniały etykiety zastępcze i wyroby czekoladopodobne. Ponieważ mój podcast jest tak samo dobry, jak wyrób czekoladopodobny i ponieważ jest w tak doskonałej jakości Właśnie, że zasługuje na takie promo zastępcze, także, ale jest, jest to jakaś wizytówka. No i teraz, jak zwykle, na początek utwór muzyczny, chociaż dzisiaj będzie ostro, więc nie wiem, może niektórzy uznają, że to nie muzyka, zespół Rebirth o matko boska, gdzie ja to mam? Nie, na pewno Wam powiem, jaki jak zespół jest. Ritual of Rebirth. Takie po angielsku zespół z albumu Ethical Dislusion. I, zespół, i utwór nazywa się The Japanese Syndrome. I uwaga, będzie ostro. Tematem dzisiejszego podcastu temat będzie bardzo y, kontrowersyjny i niedziecięcy, ponieważ dzisiaj polityka. Polityka, bo mnie coś wkurzyło. Otóż muszę przyznać się do swoich y, poglądów, żebyście zrozumieli tło do tego, co będę y, teraz mówił. W 2007 roku były ostatnie wybory do naszego parlamentu. Byłem wtedy entuzjastycznym wyborcą Platformy Obywatelskiej. To nie znaczy, że byłem takim człowiekiem krytykancko nastawionym do PiSu i mówiącym PiSuarii i tak dalej, ale po prostu naprawdę pokładałem nadzieję w Platformie Obywatelskiej. Uważałem, że jest to partia liberalna, w miarę wolnościowa. Ja wiem, że są bardziej, ale pragmatyczna, z zdolnymi ludźmi. Także wybrałem ich świadomie i można powiedzieć z radością. Po czym właściwie, no nie wiem, jak dla mnie niewiele się działo, ale to jeszcze pół biedy, bo to można było zrzucić na karb tego, że jest to właśnie partia wolnościowa, liberalna i oni nie będą tu za bardzo się wcinać w życie ludzi, i w e, takie... po prostu będą mało robić ze względu na idea, a nie ze względu na lenistwo, jak mam nadzieję, że to zrozumiało, o co mi chodzi. No i e, długo, długo właściwie byłem, że tak powiem, krytycznie zadowolony, czyli... E, Rządzenie Platformy uważałem, że jest na zadowalającym, albo przynajmniej na takim poziomie, że zasługują na, na kolejny wybór, bo nie ma lepszych. Oni może nie, są, nie byli doskonali, ale lepszych nie ma. No i co się stało? Wygrali, zresztą z moją pomocą, wybory prezydenckie, ale tutaj już nie byłem taki tak entuzjastycznie nastawiony do wyboru pana Bronisława Kamorowskiego ale wybrałem go tak, w pierwszej turze i w drugiej turze głosowałem na niego no ale stał się dla mnie niewybieralny i praktycznie stracił moje poparcie szkoda, że niestety po fakcie w momencie kiedy do Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeśli dobrze pamiętam nazwę zaprosił generała komunistycznego Wojciecha Jaruzelskiego ja wiem, że postać generała jest kontrowersyjna w Polsce i część ludzi uważa, że wprowadzenie stanu wojennego to było zbawienie, bo zaraz by wkroczyli Sowieci. Nie chcę z tym dyskutować. To jest temat, który tak naprawdę trudno rozstrzygnąć. Ja oczywiście mam na ten temat swój pogląd i uważam, że Sowieci by nie wkroczyli, ale to nie o to chodzi. Nie, nie zamierzam tutaj się nawet o to spierać, ani specjalnie popierać tej tezy. Natomiast nawet gdyby okazało się, że była to decyzja słuszna z punktu widzenia właśnie takiego, że Sowieci mogliby wkroczyć, po, mogliby wkroczyć to postać generała Jaruzelskiego jest tragiczna dla naszego, dla naszego kraju to jest oprawca od początku. On, chciałbym tylko przypomnieć może ze dwa fakty. To jest człowiek, który, jeśli dobrze pamiętam, mówię z pamięci, pochodzi gdzieś z kresów i o mały włos dostałby się do armii Andersa i z tą armią kroczył powolność dla naszej ojczyzny w tym, no ale niestety, albo stety, nie udało mu się to i, i dzięki temu zrobił karierę w państwie komunistycznym. A kariera wyglądała tak, że w, był chyba dowódcą, najwyższym, albo przynajmniej jednym z wyższych dowódców podczas interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Tak, ta, była taka inwazja, Polacy wzięli udział w inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację, kiedy ta próbowała wprowadzić inny model wciąż socjalizmu, mniej zależnego od Sowietów. Potem, potem na przykład w 1968 roku czynnie brał udział w czystce antysemickiej, to był człowiek z gruntu walczący o komunizm w Polsce, po prostu. Nie widzę dlatego, dlatego powołanie go do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, do jakiegokolwiek ciała w naszej niepodległej już ojczyźnie uważam za skandal. Za skandal. Człowiek odpowiedzialny za pogromy, jakieś tłumienie strajków, to jest po prostu skandal. Druga sprawa, którą, którą platforma mnie zawodzi, to są ostatnie sprawy związane z podatkami. Przepraszam, chyba wyłączyłem na chwilę mikrofon, niechcący. To są sprawy związane z podatkami, czyli podwyżka VAT-u i podwyżka... A, a pamiętajmy, że jest to partia, która szła do wyborów z hasłem obniżenia podatków i to nie chodzi o to, że oni szli do wyborów z tym hasłem, bo tak było popularnie. To, była, to, to wynika jakby z logiki ich działania. Przynajmniej tak, tak stwarzali pozory. Taki, taka była różnica między nimi a, a konkurencją. My jesteśmy liberalni, my, da, my damy wam wolność, my obniżymy podatki. Tak. Podwyżka VAT-u. Ja rozumiem, że sytuacja budżetowa jest teraz bardzo słaba, że mieliśmy kryzys właściwie światowy. I to spowodowało pewne perturbacje. I nawet powiedziałbym, że, że jakoś bym przełknął tą podwyżkę VAT-u jako rozwiązanie tymczasowe, w, po prostu do, służące do ugaszenia pewnego pożaru. Natomiast absolutnie nie mogę zaakceptować ostatniej y, decyzji które jeszcze nie zapadłej decyzji, ale, ale właściwie można powiedzieć, że, w gronie, że w, w gronie platformy w rządzie ta decyzja już zapadła. To jest kwestia tego, że tylko czy zostanie wprowadzona w życie. Chodzi o pseudoreformę systemu emerytalnego. Ostatnio słuchałem w radiu, że Jakaś zastraszająca mała ilość osób w ogóle wie o co chodzi, co platforma chce zrobić, na czym polega ta zmiana, w ogóle, że będzie jakaś zmiana. Dlatego no trochę mnie to zdziwiła, nawet bardzo, ale w związku z tym pozwolę sobie na krótkie przybliżenie o co chodzi. Nasz system emerytalny opierał się na dwóch, opiera się jeszcze na dwóch yy, filarach. W porównaniu z y, Europą Zachodnią, większością Europy Zachodniej to jest, y, można powiedzieć, bardzo dobry system, dlatego że y, mniej więcej połowa y, składki emerytalnej trafia na takie konto, to jest ta część, która trafia do ZUS-u, tak, do takiego wspólnego worka. I te pieniądze są natychmiast wydawane na emerytury bieżących emerytów, tych, co dzisiaj są na emeryturze. Po prostu my finansujemy naszych rodziców i dziadków. Nasze dzieci sfinansują nas i tak dalej, i tak dalej. Ten system ma... jest Nie, nie, nie chcę go krytykować. To jest, jest tak samo dobry, jak inne, pod warunkiem, że że jest przyrost naturalny. A ponieważ Polska upadawnia się pod tym względem do państw Europy Zachodniej i przyrost naturalny jest coraz mniejszy, a właściwie zerowy, dlatego trzeba było wprowadzić korektę tego systemu, właściwie zmianę, można powiedzieć, całkowitą. No i w związku z tym wprowadzono drugi filar. Drugi filar polega na tym, że to co dzisiaj wpłacę na ten do jakiegoś tam funduszu to jest zapisane na jakimś koncie firma, która obsługuje te moje pieniądze kupuje, sprzedaje Naj, najlepiej by było jakby kupowała tania sprzedawała drogo i dzięki temu pieniądze są, pieniądze że tak powiem się pomnażają ten system ma Tą zaletę, że jest niezależny od przyrostu naturalnego, i to, co dzisiaj to, co sobie uzbieram, to jest po prostu takie oszczędzanie. Oszczędzanie, każdy rozumie, o co, o co chodzi w oszczędzaniu. Dzisiaj odkładam, kiedyś wydaję. No i to, i oprócz tego, że to jakby zabezpiecza w. Pewną, przynajmniej w pewnej części, bo naszą emeryturę, to daje jeszcze coś takiego, że mamy, zwiększa naszą, naszą obszar wolności naszej. Ponieważ przynależność do pierwszego, jak i drugiego filara jest, co prawda, obowiązkowa. Jednakże w tym drugim filarze mamy do wyboru kilkanaście firm. To już jest, to jest jakiś obszar wolności, to nie chodzi... Musisz, musisz wpłacać pieniądze do drugiego filara, ale możesz sobie wybrać, komu te pieniądze powierzysz. Inną sprawą jest to, że firmy, które stworzyły te otwarte fundusze emerytalne, czyli obsługujące te pieniądze w drugim filarze, zdzierają z nas kasę na maksa. Porównajcie sobie, jakie prowizje bierze OFE w porównaniu do, do absolutnie wolnego rynku funduszy inwestycyjnych. Różnica jest ogromna. To jest na początku w niektórych funduszach niektóre OFE pobierają 10% tego, co wpłacamy. To jest, to jest złodziejstwo. Ale pomijam ten fakt naganny, ale ale jest to jakiś y, generalnie obszar y, wolności. I teraz na czym polega pseudoreforma, którą chce wprowadzić Platforma Obywatelska? Otóż chcą zmniejszyć y, kwotę wpłacaną do drugiego filara, do, tego, do tych OFE, na rzecz wpłacania do ZUS-u. Po prostu jest to ordynarne wybranie pieniędzy z naszej kieszeni i wrzucenie jej do łatania bieżącej dziury budżetowej. To nie załatwia kompletnie żadnego problemu. Za 2, 3, 5 lat będzie znowu to samo. Pomijając i... I to jest jedna, jeden z powodów, dlaczego reforma jest niekorzystna. A druga, drugi powód to jest to, że zmniejszają obszar mojej wolności osobistej. Nie będę <śmiech> przepraszam, rozwodził się teraz na temat innych partii. Powiem tylko krótko, że ja na dzień dzisiejszy nie mam na kogo głosować. I gdyby teraz ankieter, albo inaczej, jak w gazetach czy innych mass mediach ukazują się w tej chwili jakieś sondaże, gdyby wybory odbyły się dziś, to wiedzcie, że mojego głosu tam nie ma. Ja jestem w tej chwili zdecydowany nie pójść na wybory, ponieważ nie ma w tej chwili nie ma w tej chwili partii, na którą chciałbym zagłosować. No i to jest właściwie tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. Nawet zwięzły się podkaścik zrobił, także może jeszcze tylko coś chciałem powiedzieć, zapomniałem. No nic, mniejsza o to. Na koniec jeszcze jeden utwór, na chwilę zatrzymam i zaraz go wybiorę. Przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj właśnie taki kontrowersyjny podcast, kontrowersyjny, bo polityczny, a polityka podnieca bardzo Polaków. Kłócą się przy niej niemiłosiernie, dlatego po dzisiejszym podcaście liczba słuchaczy powinna wzrosnąć oraz słuchaczy oraz komentatorów oraz tych, którzy chcieliby mi naubliżać, nawsadzać od komuchów, od faszystów i tak dalej. A teraz puszczę Wam na pożegnanie jeszcze jedną piosenkę. Tym razem będzie to piosenka miło brzdogąkająca gitarką, samą gitarką, więc akustyczną. Całkiem przyjemna. Wykonawca się nazywa Ike Z albumu Uratować resztką mnie część druga A tytuł utworu to Każdy dzień Do zobaczenia wkrótce Czy po dłuższym czasie, ale kiedyś Na razie Zgubiłem gdzieś Marzenie swe Wczorajszy dzień, Na sen, już bawię się, w życie gram, każdy dzień. Co znajdę dziś? Cholera wie, ktoś gdzieś coś śni. Ja pavie się, w życie gram każdy dzień. ciąga mnie, nie szukam nic, sens przyjdzie sam, po prostu cisza, więc bawię się W życie gram tylko być po prostu trwać chcesz coś więc chodź zabawmy się każdy dzień Szukam nic Sens przyjdzie sam Przyjdzie lub nie Zabawa trwa Więc bawmy się Bo każdy dzień Don't come